Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli i prowadzę bloga namyślnikrower.com, a to jest czwarty odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj obalamy mity rowerowe. Ta audycja jest wypełniona rowerami po brzegi. Znajdziesz w niej mnóstwo porad, ciekawostek, wywiady z interesującymi osobami, a także dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. A więc ubierz słuchawki, wyjdź na spacer lub rower, bo zaczynamy! Jak powiedziałem we wstępie, w tym odcinku będziemy zajmować się obalaniem mitów rowerowych. Kilka dni temu... Zadałem pytanie na Facebooku, zarówno na moim profilu, na Rower Fanpage oraz na kilku innych grupach rowerowych, właśnie z prośbą o to, aby inni ludzie podzielili się takimi mitami rowerowymi, które kiedyś już usłyszeli. Posypało się ich mega mega dużo. Do tego dodałem jeszcze listę wszystkich mitów które ja znalazłem w internecie i te, które znałem i łącznie pozbierałem ich naprawdę niezłą kubkę, więc myślę, że ten podcast będzie miał spokojnie 40 minut, aż jestem ciekaw do końca nagrania ile faktycznie wyjdzie. No to dobrze, ruszajmy z grubej rury. Michał Kowal zadał pytanie. Niemożliwe jest przejechanie rowerem w ciągu doby 1000 km. Prawda czy mit? Więc, drogi Michale, sprawa ma się następująco. Teoretycznie nie jest możliwe, aby przejechać rowerem 1000 km w ciągu jednego dnia, gdyż obecny rekord wynosi 813 km24 godziny. Został ustanowiony na rowerze szosowym przez pana Bolesława Krawczyka, który z zawodu jest nauczycielem w jednej z olsztyńskich szkół. Natomiast, jeżeli będziemy brać pod uwagę również rower poziomy, to faktycznie przejechanie takiego dystansu jest możliwe. W 2008 roku zrobił to Grek Kołodziejczyk, Pol, przepraszam, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Natomiast trzy lata później pewien Francuz pokonał jego wynik o 250 metrów, także dupy to nie urywa, czyli faktycznie ta, ta granica jest już dość trudna do przekroczenia. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, jest to mit, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko zwykłe rowery, natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę faktycznie rowery poziome, które są jednak taką dość ciekawostką, to będzie to prawda. Pytanie numer dwa. Powinieneś jeździć pod prąd. Oczywiście jest to mit, ale skąd się w ogóle wziął? Istnieje zasada, która mówi, że piesi powinni się poruszać w kierunku przeciwnym do obowiązującego kierunku jazdy. Takie rzeczy mówione są jeszcze dzieciom w szkole. Natomiast Zdarza się tak, że rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci, błędnie stosują tą regułę i to właśnie bez rozróżnienia, czy dzieci idą pieszo, czy jadą rowerem. Od razu chcę powiedzieć, że właśnie takie zachowanie powinno być piętnowane, a dzieci powinniśmy uczyć poruszania się rowerem od samego początku w sposób właściwy. Pytanie numer 3. Olgierd Jerzewski. Aluminiowy mostek niszczy karbonową kierownicę? Prawda czy mit? Generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby mostek był z aluminium, a kierownica karbonowa. Natomiast bardzo kluczowa jest jego konstrukcja. Są takie rodzaje mostków, które zbytnio nie sprzyjają kierownicom węglowym. Kiepskim pomysłem są takie kierownice, przepraszam, mostki, a dość tanie. One mogą być nieprecyzyjnie wykonane, nieprecyzyjnie obrobione, ściskać kierownice po prostu nierówno. Więc przy kierownicach właśnie wykonanych z karbonu chodzi o to, aby nie generować tego nacisku w jednym punkcie, tylko rozłożyć go równomiernie, więc jak sam widzisz, Żydzenie trochę na mostku do drogiej kierownicy mija się z celem. Musisz też wiedzieć, że do dokręcania kierownicy karbonowej potrzebujesz pewnego wyczucia. Zapewne nie będziesz go miał na tyle, ile byś chciał, więc musisz się wyposażyć w tak zwany klucz dynamometryczny. Ten klucz posiada skalę, na której można ustalić moc, z jaką chcesz dokręcić śrubę i dzięki temu nie uszkodzisz kierownicy więc o ile twój mostek aluminiowy jest przyzwoitej jakości to nic się nie stanie twojej nowej karbonowej kierownicy o ile przykręcisz ją właśnie z właściwą siłą Wojciech Czerwonka zadał pytanie Rysy na lagach Amor Śmietnik Prawda czy mit? Drogi Wojciechu, rysa na górnych lagach amortyzatora nie powoduje zbyt dużych problemów z używaniem amortyzatora, natomiast sprawia, że dużo łatwiej do jego wnętrza wnika kurz, pył, brud itd., itd. Przez to automatycznie będziesz go musiał częściej serwisować. Oczywiście nie musisz go wyrzucać od razu, jak sobie porysujesz. Są też różne ciekawe patenty, na przykład po prostu starcie tych nierówności papierkiem ściernym, dodatkowe lakierowanie i tak i tak Ja na szczęście nigdy takich problemów nie miałem. Jeżeli porysujesz go, no to wiedz, że coś się dzieje. Wymienić go możesz, ale pytanie, czy warto, to już, że tak powiem, zostawiam do Twojej dyspozycji. Piotr Kolbusz. Odchudzenie roweru o 1 kg równa się odchudzeniu rowerzysty o 7. Prawda czy mit? Szczerze, masa to masa. Odchudzenie roweru o kilogram jest równe odchudzeniu rowerzysty o kilogram. Jedyną różnicą jest siła mięśni, jaką ten. Przepraszam najmocniej. Jaką ten rowerzysta posiada. Weźmy sobie pod uwagę dwa przykłady. Mamy rowerzystę, który waży 70 kg, a jego rower waży 13. Czyli razem, jak w szkole, policzmy sobie, ważą 83 kg. W tym przypadku rowerzysta posiada masę mięśniową, która sprawia, że w miarę bezwysiłkowo będzie się poruszał jako osoba o wadze 70 kg. A teraz weźmy sobie drugi zestaw. Rowerzysta o wadze 50 kg i rower o wadze 33 kg. Oni dalej razem ważą 83 kg. Jednak rowerzysta posiada zdecydowanie mniejszą masę mięśniową, przez co dużo łatwiej będzie się męczył niż przy poprzednim e, zestawie, wypadku. tak? Także w tym momencie no, moim zdaniem mit zdecydowanie jest obalony. To nie będzie 7 kg, jakby nie liczyć. Jeżeli chcesz, aby jeździło ci się łatwiej, zamiast wydawać pieniądze na tańsze, przepraszam, na lżejsze części rowerowe, proponuję albo nabrać trochę masy mięśniowej czyli, jeżeli troszkę więcej ważysz, to wyćwiczyć się na tyle, żeby zamienić tłuszczyk w mięśnie. Natomiast zdecydowanie najbardziej polecam, żeby upewnić się, że koła kręcą się bez żadnego dodatkowego oporu. Piasty są regularnie serwisowane, biegi działają płynnie, hamulce nie ocierają ani obręcz, ani oponę, a ciśnienie w oponach mieści się we właściwym przedziale. To wszystko zapewni, że koła będą się kręciły płynnie, rower będzie jechał bardzo fajnie, nie będzie żadnych dodatkowych oporów i w moim odczuciu coś takiego daje dużo więcej takiego odczucia jednak, że to wszystko jest ok niż odchudzenie roweru. Tymoteusz Dracz Zmniejszenie masy rotacyjnej daje dużo większy zysk niż takiej samej w innym miejscu. Więc dla um, wyjaśnienia mówię od razu. To jest tak zwany mit masy rotującej. Chodzi o to, że koła y, posiadają masę, której wprawienie w ruch generuje więcej, musimy wygenerować więcej energii, żeby te koła napędzić niż gdybyśmy mieli koła lżejsze. Więc ja tutaj posłużę się linkiem ze strony uzurpator.com.pl Od razu w tym miejscu chcę Ci powiedzieć, że wszystkie adresy, linki, filmy i fajne rzeczy, o których tutaj mówię, znajdziesz pod adresem namyśnikrower.com ukośnik 004, jak czwarty odcinek podcastu. Więc przejdźmy teraz do właściwego mitu. Jeżeli ograniczymy masę koła o 10%, to wpływ masy tegoż na przyspieszenie będzie o 10% mniejszy. W naszym przykładzie z artykułu, który mega, mega serdecznie polecam, gość jest naprawdę dobry z fizyki i podszedł do tego tematu um, dość, dość, dość technicznie, więc w naszym przykładzie z tego artykułu jeszcze raz odchudzenie kół z 2 kg do 1,8 kg, czyli o 200 g, spowoduje, że zamiast 124 juli, tu chodzi o energię, będą magazynowały 112 juli. To powoduje spadek całkowitej energii kinetycznej o 0,5%. Jeszcze raz, to nie jest 5%, to jest 0,5%, czyli praktycznie tyle co nic. A to oznacza, że rowerzysta będzie jechał o 0,5% szybciej. Także te 200 gram zdecydowanie nie jest warte zabawy, jeżeli jeździsz, że tak powiem, totalnie dla siebie. Natomiast powiem Ci jeszcze jedną fajną rzecz, którą możesz znaleźć w tym artykule warto wiedzieć, że zmiana 200 gram na kole na 200 gram na ramię, no nie? czyli albo kupujesz ramę, która jest lżejsza, albo wymieniasz sobie siedełko, lżejsze, sztyce, przerzutki i tak dalej, daje jeszcze mniejsze profity, bo jest to 0,2%. Czyli ok, porównujemy mniejsze nic z większym nic, Także no nie wiem, no, niby brzmi to no dobra, dobra, dobra. Ten mit wcale nie jest obalony, bo różnica jest, tak? Ale pytanie, czy ty ją zauważysz? A, szczerze wątpię. Także jeżeli jesteś mega zainteresowany tematem, to jeszcze raz zapraszam cię pod adres namyślnikrower.com ukośnik 004. Tam wklejam dwa w zasadzie artykuły na temat masy rotującej ze strony uzurpator.com.pl Kolejne pytanie zadał Karol. A w zasadzie nie jedno pytanie, bo aż kilka. Ja wybrałem sobie te najciekawsze. No i muszę przyznać, że są całkiem sensowne, więc przejdźmy do pierwszego z nich. Rowery marketowe nie nadają się do użytku na dłuższą metę. Drogi Karolu, Rowery marketowe najczęściej są produkowane przez pryzmat ceny i to nie ulega jakimkolwiek podważeniom. Z góry zakłada się, że ten rower ma kosztować dokładnie tyle a tyle. Stosuje się w nich kiepskiej jakości części, które najczęściej dużo ważą i wcale nie są przez to wytrzymalsze. Nie przykłada się tak dużej wagi do prawidłowego dokręcania tych elementów, więc one bardzo szybko potrafią łapać luzy, koła się rozcentrowują, wszystko zaczyna skrzypieć, gorzej chodzić. Bardziej w tych rowerach liczy się to, żeby wyprodukować dużo sztuk na godzinę niż faktycznie, żeby były one sensownie złożone. Nie ma też dodatkowych kontroli jakości w porównaniu do fabryk dużych i szanowanych marek. Poza tym te rowery posiadają wszystko, czego wymaga aktualna moda. A więc będą, to jeszcze jest sorry ze starych czasów, będą posiadały tarczówki. No Dzisiaj to już nie jest taki szał pał jak był kiedyś, ale pamiętam, że producenci jeszcze... No dobrych rowerów, ok, umówmy się, że dobrych rowerów. W przedziale cenowym do 2000 umieszczali raczej dobre V-brake niż tarczówki, a w marketowym szajsie za 300 już tarczówki były. Spotkałem się z przypadkiem takiego roweru, w którym były tarczówki, ale nie było klocków w ogóle żadnych okładzin. Także no turbo słabo. Poza tym takie rowery posiadają często dwa amortyzatory. Była swego czasu w Polsce ogromna moda na downhill. Teraz całe szczęście z marketów już takie rowery powoli znikają. Muszę ci tylko powiedzieć, że amortyzator jest naprawdę skomplikowany w porównaniu do, do innych elementów roweru, jak choćby kierownica. W związku z tym jego wyprodukowanie również będzie swoje kosztowało, co można zobaczyć zresztą patrząc na ceny amortyzatorów. Oczywiście teraz przy dużej ilości sztuk, jaką się produkuje. Nagrywam ten podcast wieczorem, trochę mi się ziewa, co wielkie. Dobra, wracając do tych amortyzatorów, zresztą możesz zobaczyć po cenach amortyzatorów, no, nie ma co ukrywać, tanie to one zbyt nie będą, no a czego możesz oczekiwać od roweru, który jest złożony za trzy stówy i tutaj już liczymy te wszystkie prowizje, koszta dostawy, podatki, cła i jeszcze Bóg wie co więc mit zdecydowanie jest prawdą. Jeżeli chcesz jeździć gdzieś dalej albo po prostu używać tego roweru na co dzień, to otruj tego węża z kieszeni i naprawdę włóż trochę więcej gotówki w jakiś sensowny rower. Może on być nawet używany, ale dla własnego bezpieczeństwa kup sobie coś, co jest sprawdzone i bezpieczne i faktycznie trochę Ci posłuży mój znajomy z serwisu rowerowego wielokrotnie dostawał takie rowery do naprawy i wychodziło na to, że po roku jazdy na takim rowerze, ci ludzie musieli włożyć w części zapasowe i serwis i tak dalej więcej pieniędzy niż zapłacili za taki rower no, także to by było chyba Tyle w tym temacie. Przejdźmy do kolejnego pytania zadanego przez Karola. Dętka napompowana azotem jest bardziej pewna niż ta napompowana powietrzem i warto zapłacić u wulkanizatora za tą usługę. Prawda czy mit? Eee, serio? Po pierwsze nigdy nie słyszałem, żeby u wulkanizatora można sobie było napompować opony w rowerze samym azotem. ok? Po drugie, e, dla przypomnienia, 75%, przepraszam, 78% powietrza to azot. 21% to tlen, no i reszta to są jakieś tam inne pierwiastki. E, także no, już chyba wiesz, do czego zmierzam. Pompowanie azotem Q ma sens tylko i wyłącznie w samochodach i to tych wyścigowych. Eee, nagrzana od driftu, nadmiernych prędkości, e, opona będzie traciła przyczepność. Poza tym, co się niedawno dowiedziałem, tylko nie pamiętam już absolutnie skąd. E, podczas pożaru opona wypełniona powietrzem e, przy wybuchu dodatkowo roznieca ogień i to na potęgę. Jeżeli widziałeś kiedyś wybuch takiej opony, no to widzisz, jakie tam po prostu mega płomienie nagle się wznoszą. A azot jest gazem niepalnym. Także jeżdżąc na rowerze, który będzie miał dętki wypełnione azotem zamiast powietrza, czyli będzie miał 22% więcej azotu niż normalnie nie sprawi ani, że będziesz szybszy, ani, że będziesz mógł chodzić lepiej w zakręty. Poza tym, że prawdopodobnie twoja kieszeń będzie nieco bardziej pusta. Zapięcie roweru powinno kosztować 10% jego wartości. Ten mit zna chyba absolutnie każdy z nas. Jest on oczywiście nieprawdą i dziwię się, że ludzie jeszcze go powtarzają. Eee, w myśl tej zasady zapięcie do roweru za 200 zł powinno kosztować 20 zł. dura. Natomiast zapięcie dla super wypasionej hipermaszyny na przykład 1200 zł. Więc po pierwsze, to pozdrawiam kogoś, kto znajdzie zapięcie za 1200 zł. Z tym zapięciem za dwie dychy to jest całkiem z czego wybierać. Jedno i drugie, i trzecie i czwarte to będzie takie samo badziewie. więc trzeba znaleźć coś po środku. Zapięcie powinno posiadać pewne parametry, ale nie o tym tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja polecam wszystkim uloka, po więcej info na temat tego zapraszam Cię na bloga statekkosmiczny.pl. Znajdziesz tam artykuł właśnie o tym micie zapięcia za 10%, a pod adresem namyśnikrower.com ukośnik 004 wklejam dokładnie właśnie link do tego artykułu. Więc wbijaj bracie po ten adres, czytaj artykuł i kup sobie wreszcie porządne zapięcie z prawdziwego zdarzenia. No to pomęczmy w takim razie jeszcze pytania Karola. Rowery markowe, na przykład Mongoose, Kona, Scott są niezniszczalne i nie płacisz tylko za markę i prestiż? No, trochę słabo. Bardziej skupiałbym się na konkretnym modelu. Nie można tu generalizować, że Yy, wszystkie rowery Scotta, Kelisa, Specialized, Cannondale'a czy cokolwiek będą ultra zajebiście wytrzymałe. Zresztą kurczę, chyba tak jest ze wszystkim co się produkuje. Yy, jeden model po prostu się uda i tyle. Na przykład Mercedes W123 i 124. Jeśli się nie mylę, to były turbo samochody nie do zdarcia. Potem tam Mercedes trochę pogmerał specjalnie w środku samochodu w kolejnych modelach, bo sam by splajtował przez, przez swoje pomysły. Natomiast wszystko jest zależne od tego, jak jest zaprojektowany rower, jakie ma tam rozwiązania, że tak powiem, zastosowane. Jakie są spawy, jaka jest technologia w ogóle produkcji. Z tego co wiem to Cross spędza około 3 lata nad modelem zanim się pojawi na rynku, więc jest to ewidentnie zależne od tego jak się przyłożono po prostu do wyprodukowania danego modelu, do jego zaprojektowania, ile przeprowadzono testów i tak dalej ale jestem też trochę prawdy dlatego że ci markowi producenci o ile później oczywiście się nie opuścili w jakości w jaki sposób przecież tą markę musieli zbudować tak to nie była tylko jakaś tam pusta reklama i zaśmiecanie czasopism i puszczanie tych reklam w telewizji, tylko faktycznie, no umówmy się, robili albo e, coś przełomowego, jak na przykład Cannondale e, ma przecież wiele takich patentów, powiedzmy widelec lefty, oni jako pierwsi wymyślili support typu BB-30, e, stery powiększane do półtora cala i tak dalej, i tak dalej. No tych patentów mają całe mnóstwo i są też firmy, które po prostu były znane z tego, że robiły wytrzymałe i porządne ramy i, i tyle. Więc do tego mitu trzeba podejść tak na dwa razy. Z jednej strony możemy go potwierdzić, ponieważ faktycznie producenci markowi e, jakąś tą markę zbudowali właśnie choćby wytrzymałością, a z drugiej strony ta zniszczalność, niezniszczalność jest bardziej zależna jednak od konkretnego modelu niż producenta. Tutaj na przykład mam na myśli ramę, na której jeżdżę. To jest Hawk Fatbone. To jest rama, na której polska reprezentacja MTB jeździła wiele, wiele lat temu. I ta rama jest, kurde, naprawdę praktycznie niezniszczalna. Z tego co wiem, to to jest właśnie najbardziej popularny model ramy tego producenta właśnie ze względu na swoją pancerność. Z drugiej strony zbyt lekka to ona też nie jest. Kolejna sprawa właśnie tak a propos tego tematu. Pytanie również od Karola. Niemal wszystkie ramy topowych producentów są wytwarzane w tej samej fabryce i tylko dostają inne naklejki. Uff. O chłopie, no pojechałeś z grubej rury, ale muszę ci powiedzieć, że może być coś na rzeczy. Sprawa ogólnie jest mega trudna do sprawdzenia, jednak życie wielokrotnie pokazywało, że takie rzeczy się dzieją. Weźmy sobie na przykład bagażnik Crosso, o ile się nie mylę, tak, tej polskiej firmy robiącej, Sakwy. I oni mieli w ofercie swego czasu, nie wiem czy, czy dalej jest, nie mam teraz możliwości tego sprawdzić. Bagażnik. Ten bagażnik miał napisane, że to jest, można go obciążyć do 30 albo 35 kg. Natomiast, żeby było ciekawiej, to ten sam bagażnik, i chyba w tych samych pieniądzach, o ile się również nie mylę, produkowała jakaś tam chińska albo tajwańska firma, massload, topload, coś, coś w ten klimat. I ten bagażnik miał już na przykład tylko 25 kg. u dźwigu. To jest sprawa dość popularna na forach internetowych. Postaram się znaleźć link do tego wszystkiego i go wkleić. Zresztą na przykład idąc dalej... Są na przykład też w internecie przykłady, gdzie trzy odtwarzacze DVD różnych producentów, które potrafiły kosztować 80, 280 i 4,5 posiadały dokładnie ten sam układ, scalony, zasilacz i tak dalej, czyli dokładnie takie samo wnętrze. No, hmm, Musiałbyś sobie dokładnie posprawdzać na przykład kształt ramy tych producentów i tak, dalej, i tak dalej, Natomiast nie ma co ukrywać, że ramy jednego i drugiego producenta potrafią być robione dokładnie przez tego samego podwykonawcę. Ale przykładów niestety w tej materii nie mam. Jeżeli jakiekolwiek znalazłeś, to serdecznie zapraszam Cię pod adres na kośnik 004. Wklej w komentarzu, podziel się z nami, e, chętnie o tym pogadamy i obczejmy link. Jak mówiłem, e, pytania zadawałem na różnych grupach, w związku z tym dostawałem różne pytania. Adrian padł. Ha, a co się stanie jak do roweru sama Hila damy patyk zamiast dampera? Umrze twój homik. Ej, bez kitu, to nie jest jakiś kolejny odcinek Zapytaj Beczkę. Yy, ja tu nie opowiadam super śmiesznych rzeczy, także mm, przejdźmy do następnego pytania. Krzysztof Dziki. Karbonowych kół nie wolno centrować. Prawda czy fałsz? Karbonowe koła, jak każde inne, można centrować. Ich centrowanie nie jest już takie proste, Wymaga zdecydowanie większej precyzji, większych zdolności i doświadczenia ze strony serwisanta, więc jeżeli wyposażyłeś się w takie koła lub planujesz, to wiedz o tym, że musisz sobie znaleźć kogoś, kto będzie potrafił to zrobić. To chyba tyle w temacie, więc przejdźmy do następnego pytania. Leszek Ignasiak. Miękkie siodełko to wygodne siodełko. Siodełko, wybór siodełka to jest normalnie temat rzeka. To jest chyba absolutnie najtrudniejsza część roweru, jaką musimy wybrać. Kurde, no każdy ma inne preferencje. Niby... O gustach się nie dyskutuje, racja jest jak dupa, każdy ma swoją, wszyscy znamy te powiedzenia. Istnieją dwie szkoły. Pierwsza z nich mówi, że siedełko ma być twarde i wąskie i jeździmy z wkładką i wtedy jest wygodniej. Bardziej podpiera tylko i wyłącznie kości kulszowe niż całe dubsko. za przeproszeniem, dzięki twardości nie odparzymy sobie niczego, nie poobcieramy itd., itd. A druga szkoła mówi właśnie, że totalnie na odwrót walić to. Siodełko ma być miękkie, ma być taką namiastką siedzenia. No i weź tu się człowieku kłóć. No w tym ostatnim wypadku rośnie ryzyko otarć i odparzeń. Moje doświadczenie... Mówi tak, jeżeli masz miękkie siodełko, to faktycznie będzie ci wygodnie, natomiast tylko i wyłącznie na krótkich dystansach. Mówię tu o jeździe dosłownie do góra 15 km, czyli tak w zasadzie bójnąć się po mieście. Jeżeli natomiast jedziesz, gdzieś w podróż, masz zamiar jeździć dużo więcej na szosie, na MTB czy, czy jakkolwiek, to powinieneś wyposażyć się w siodełko, które będzie twardsze, będzie węższe. Do tego musisz w zasadzie kupić sobie spodenki, które posiadają wkładkę, ponieważ to właśnie ona będzie amortyzowała twój tyłek przed no odczuwaniem potem bólu dupy, sorry, ale no tak będzie, więc to tylko ta cienka wkładka macie izolować i zapewniać Ci wygodę. To sprawia, że nie będziesz się odparzał. Ehm, no w sumie to same korzyści, poza tym, że te gacie trzeba często prać. I kolejna sprawa nosić je na goły tyłek. To jest rzecz, której wiele osób się wstydzi, ma z tym problemy, szczególnie ci początkujący. A jeżeli będziesz jechał na rowerze w tych spodękach i majtkach, to one zupełnie nie będą działały w ten sposób, w jaki powinny. To jest jedna rzecz. Druga. Kurde, ej, widzieliście kiedyś szosę, która ma naprawdę wielkie sprężynowane siodełko? Ja szczerze nic takiego nie widziałem Mnie również dużo lepiej jeździ się na twardszym siedzeniu Nie mówię, że to jest po prostu deska obleczona dwumilimetrowej grubości skórą Albo w ogóle jakieś siodełko typu smud, które jest zrobione po prostu w całości z karbonu Także miękkie siodełko to wygodne siodełko ale tylko i wyłącznie na niskich małych dystansach. Mycie roweru myjką ciśnieniową wypłukuje smar. Z... <słuch> Super, tak to jest jak się nagrywa podcast późną nocą. Mycie roweru myjką ciśnieniową wypłukuje smar złożysk oraz niszczy amortyzator. Ogólnie sprawa brzmi w całości bardzo rozsądnie. Ta agresywna chemia używana do mycia plus woda pod bardzo wysokim ciśnieniem mogą dość skutecznie spowodować, że twój rower będzie skrzypiał w każdym możliwym miejscu. No i wypukasz sobie skutecznie smar złożysk. Przez to oczywiście te wszystkie części będą się szybciej zużywać. Więc mit jest potwierdzony. Ale czy na pewno? Moim zdaniem bardzo ważnym słowem jest umiar i rozsądek. Jeżeli będziemy myć rower z odpowiedniej odległości, a także używać wyłącznie czystej wody, podkreślam jeszcze raz, tylko z czystej wody. To jest najczęściej tak zwany program spłukiwanie to nie powinno się absolutnie nic, nic stać. Oczywiście nie będzie to tak bezpieczne, jak ta stara metoda wiadra i gąbki, ale jeżeli nie masz takich możliwości, to próbuj śmiało chłopaku, yy, tylko nie z 5 cm, tylko spokojnie z tych, ja wiem, no 40 minimum centymetrów. Przynajmniej w tych miejscach, w których masz faktycznie części ruchome i smarowane. Agata Olejniczak. Jeżdżąc na rowerze kształtujesz tylko nogi. Brzmi dość sensownie, no bo przecież siedzimy sobie na tym siodełku, tyłek odpoczywa, ręce odpoczywają, tyle co tam poruszamy troszkę, żeby poskręcać co zdaje się być absolutnie marginalne, ale wbrew pozorom jest to mit. Podczas jazdy są angażowane praktycznie wszystkie mięśnie. Najsilniej oczywiście pracuje no ta grupa jednak mięśni na nogach, czyli pośladkowe, czworogłowe, uda oraz brzuchate łydki. Ale co jest bardzo ciekawe, to pracują mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie brzucha, a nawet, w, tak jak już mówiłem, w ograniczonym zakresie, dużo mniejszym przynajmniej, mięśnie obręczy barkowej i górnych kończyn. Bądź co bądź, przecież skręcamy tym rowerem, a osoby, które spędziły na siodełku wiele godzin, zapewne... Miały obolałe nadgarstki, miały obolałą szyję i tak dalej. To między innymi jest oznaka tego, że te mięśnie pracowały. Nawet jeżeli się na nich opieraliśmy, to to przecież też w jakiś, jakiś tam sposób jest wysiłek. W tym miejscu mam również poradę dla pań. Wykonując trening cardio można skutecznie ujędrniać pośladki bez powiększania ich rozmiarów. Wystarczy pojeździć na rowerze, czy rolkach, czy biegać. No to wszystko są, że tak powiem, ćwiczenia cardio. Więc jeżeli e, chcesz mieć. O oh, fuck, no i znowu się trąciłem w biurko. Następ... Przypomnijcie mi, żebym następnym razem podcast nagrywał o trochę przyzwoitszej porze. A nie musimy robić niewiadomo czego, jakieś ćwiczeń na siłowni, żeby mieć zgrabną pupę. Pytanie kolejne. Jazda na rowerze jest przyczyną impotencji? To jak ktoś ma podnieść rękę, to podnoszę ją w tym momencie, ja bo ja to pytanie tutaj dorzuciłem. W bardzo wielu miejscach spotykałem się z tym mitem. Był on bardzo często powtarzany w telewizji, radiu, gazetach i tak dalej. I swego czasu przeczytałem nawet ciekawy artykuł w Rover Tour z lekarzem, który tłumaczył, że to wszystko jest zupełnie wyssane z palca. <śmiech> Dobra, to są głupie żarty. Mit można potwierdzić w zasadzie dwoma słowami. Holandia i Chiny. Chiny to jeden z najbardziej zaludnionych krajów świata i jest miejscem totalnie, totalnie zdominowanym przez rowery. Każdy, kto tam był na bank o tym wie, albo przynajmniej widział jakiś program z Krystyną Czubówną w TVP. Pomijając ilość ludności i zamiłowanie do ryżu, to Holandia jest równie zrowerowanym krajem. Jakimś cudem jeszcze nie straszono nas w mediach o zmniejszeniu się populacji w tych państwach właśnie dlatego, że używają rowerów. Natomiast istnieje sporo przesłanek, które mówią o pozytywnym wpływie jazdy na rowerze, na stan zdrowia oraz polepszenie właśnie dokładnie tych aspektów życia. Początkujący rowerzyści często jakoś tam się uskarżają na braki, wygody, na jakiś tam ucisk, odparzenia i dyskomfort, i swędzenie, drętwienie, jakieś takie tego typu rzeczy. A ale to znika po jakimś czasie, no bo trzeba się po prostu przyzwyczaić. Na początku sezonu dupa zawsze szybciej boli, jak się jedzie, w sensie po mniejszej ilości kilometrów, niż gdy jeździmy później. Jeżeli nie ustępuje taki ból i tak dalej, to może po prostu trzeba sprawdzić, jak się ma ustawione siodełko. To najczęściej. Mm, rozwiązuje problem, aczkolwiek są też właśnie teraz w modzie siodełka ze szczeliną bądź wyżłobieniem, które ma właśnie wpływać na zmniejszenie ucisku krocza. Dużo ludzi śmieje się, że to jest wentylacja bądź też miejsce na puszczanie bąków a to wyżłobienie lub właśnie totalne wycięcie ma pozytywnie wpływać na e, zmniejszenie tego dyskomfortu, e, tego ucisku na prostatę. E, warto tutaj, jak już jesteśmy przy tym micie, to, to myślę, że bardzo warto jest powiedzieć to, to co teraz prze, próbuję przekazać. Zanim kupisz nowe siodło. Powinieneś je porządnie, porządnie wypróbować. Niestety taka krótka przymiarka w sklepie ci nie wystarczy. Więc to, że sobie wsadzisz na chwilę siedełko do swojego roweru, na nim posiedzisz i powiesz, o zajebiste, zajebiste biorę, wcale nie sprawi, że będzie ci później wygodniej. Potrzebne jest raczej kilkanaście godzin jazdy. Może być tak, że na przykład jeździsz codziennie po, nie wiem, stuwie czy, czy coś koło tego, jedziesz na jakąś wyprawę rowerową i tak dalej. Mm. Okej, okay. mm. ja wiem, że podczas niej rośnie jakieś ryzyko uszkodzenia siodełka. Nikt ci tego siodła jakoś tak nie da za dowód i tak dalej, ehm. ale jest fajny patent. Ehm. Niektóre sklepy posiadają możliwość wypożyczenia siedełka, a fizik w ogóle ma taki program, że można sobie w wybranych sklepach, które tam są oficjalnymi sprzedawcami fizików, po wpłaceniu jakiejś tam gotówki, można to sobie siedełko wypożyczyć. Z reguły robi się to na a zabawa nie jest do końca tania. W zależności od modelu, może to kosztować nawet trzy stówy za wypożyczenie. I teraz, w zależności od sklepu, to siodełko można sobie kupić potem za pełną cenę, albo sklep powiedzmy z tych pieniążków, które tam wpłacisz za wypożyczenie. Coś ci tam odliczy, albo pełną kwotę, albo przynajmniej część, więc nie wyjdzie to tak drogo, a sprawa zdecydowanie jest warta uwagi. E, dobra, no to chyba pora na kolejne pytanie. Aktywnie rowerem zadał pytanie. Każdy kolaż szosowy to golinoga, prawda czy mit? Więc zanim odpowiemy sobie na to pytanie, myślę, że bardzo ciekawym będzie w ogóle poruszenie, dlaczego w ogóle szosowcy golą sobie nogi. Jedni mówią, że to chodzi tam o masaże, tego typu rzeczy. Inni, że z tradycji. Jeszcze jakieś tam inne ludzie przykłady podają. Natomiast najbardziej realistyczną realną odpowiedzią jest ułatwienie procesu gojenia ran. Okay? To brzmi sensownie. Gdzieś tam jeszcze się pojawiały jakieś masaże i tak dalej, i tak dalej. Ale no dobra, no w przypadku profesjonalistów ktoś im ten masaż będzie robił. Jak jesteś amatorem, to najpewniej nogi sobie będziesz masował sam, więc co za różnica. W każdym razie najbardziej realistyczną odpowiedzią jest właśnie ten proces ułatwiający gojenie ran, żeby tam można było łatwiej te maści wsmarowywać i nie było e, powiedzmy do czego przyklejać plastrów tak łatwo, żeby się z włosami nie wyrywało i tak dalej. A najmniej realną jest e, polepszenie aerodynamiki po ogoleniu nóg. Brzmi Totalnie abstrakcyjnie, bo w jaki sposób golenie nóg ma wpływać na to, czy będziesz szybszy, czy nie. Poruszaliśmy na samym początku gdzieś temat mitu masy rotującej, gdzie faktycznie odchudzenie kół o 200 gram potrafi sprawić, że będziesz o 0,5% szybszy, po prostu kosmiczna ilość e, raz sobie kichniesz, zamiast pedałować i, i dokładnie e, taki sam dystans pokonasz, jak gdybyś e, odchudził nie odchudzał kół więc absolutnie jest bez sensu natomiast co mnie powaliło totalnie i, i zmiażdżyło i wtarło w posadzkę jeszcze Bóg wie co Specjalizet swego czasu miał dostęp do tunelu aerodynamicznego i robili bardzo różne testy. Sprawdzali, czy ubieranie bardziej obcisłej odzieży, yy, posiadanie brody kontra nieposiadanie brody oraz między innymi właśnie golenie nóg wpływa na poprawienie osiągów na rowerze. Oni tam jeszcze robili inne testy, na przykład u triatlonowców, sprawdzali, czy uporządkowanie tych wszystkich szpejów, które oni tam sobie wożą, wpływa pozytywnie na prędkość. I właśnie, do czego doszli? Bo to jest naprawdę świetna sprawa. Na odcinku 40 km można oszczędzić aż 80 sekund. Wow! To jest naprawdę dużo. Okej, okay, dobra. Należy pamiętać, że to są dane z tunelu. Nikt nie brał pod uwagę takich zmiennych jak warunki pogodowe, opory toczenia, podmuchy wiatru i tak Natomiast to jest totalnie zauważalna różnica. Przy triatlonie, na takim odcinku jak oni tam jadą 90 km to możemy oszczędzić, kurczę, naprawdę, naprawdę sporo czasu. Jeżeli interesuje Cię ten film, to umieściłem go we wpisie. Zresztą nie będę Ci podawał w tym miejscu linku, dlatego, że przechodzimy do ostatniego pytania. Ostatnie pytanie dzisiaj, także zaraz już Ci dam spokój, będziesz mógł sobie robić to, co tam uważasz za słuszne i nie będę siedział już w Twojej głowie. Łukasz Panek. Czy to prawda, że za każdym razem jak powiesz jadę ostatni raz, to stanie się coś niedobrego? Prawda czy mit? Bracie, oczywiście, że jest to prawda, jednak nie wiadomo, co się może stać. Sugeruję sprawdzić, i czekam na komentarz pod adresem namyśnikrower.com ukośnik 004. Tym pozytywnym akcentem kończy się czwarty odcinek podcastu Koło Roweru. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zapraszam Cię do subskrypcji. Możesz to zrobić na iTunes, możesz to zrobić na Stitcher i innych fajnych serwisach i portalach, gdzie znajdują się podcasty. Koło Roweru już na pewno tam jest. Możesz go też słuchać bezpośrednio na blogu namyślnigrower.com. Wszystkie wymienione tutaj pytania, linki, filmy, ciekawe rzeczy, osoby i to wszystko znajdziesz pod adresem namyślnigrower.com ukośnik 004 jak czwarty odcinek podcastu. Dzięki wielkie i słyszymy się za dwa tygodnie. Hej!